Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Dzisiaj wita się z Wami Bogusia Szewczyk i witam się z Wami przy okazji bardzo fajnego, mam nadzieję, nagrania, bo hej, jak często możemy rozmawiać sobie i analizować polski film science fiction i w dodatku polskie post-apo. No nie zdarzają się takie sytuacje za często, bo z tym polskim kinem gatunkowym nadal są problemy. I dlatego pomyślałam, że skoro jest okazja taka wyjątkowa, no to mam dla Was też pewną niespodziankę w postaci wyjątkowego gościa. Dzisiaj potężny, podcastowy crossover. Yy, spotykają się reprezentanci starych ludzi i młodzieży bandyckiej. Przywitajmy bardzo gorąco Kubę Kraszewskiego z podcastu o filmówce przy Kremówce. Witam ciebie mój drogi Kubo. Cześć, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy. <laughs> Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, musiałam wrzucić jakiś żart to na rozumiem. temat... <laughs> Na temat tego, jakim starym człowiekiem jesteś. Sam się o to prosiłeś. Okej, okay, okej, okay, super. Spotykamy się z Kubą przy okazji rozmowy na temat najnowszego polskiego filmu, najnowszego polskiego filmu gatunkowego. Będziemy dzisiaj analizować dla was świeżutką premierę film zatytułowany W nich cała nadzieja. I my się właściwie już na ten film czailiśmy od jakiegoś czasu, bo ja poznałam i spotkałam Kubę po raz pierwszy na tegorocznej edycji festiwalu Oktopus i tak się składało, że na Oktopusie w nich cała nadzieja był też wielkim filmem otwarcia. Nam niestety nie udało się zobaczyć tego filmu w Gdańsku i czekaliśmy, czekaliśmy bardzo na to, żeby trafił do szerszej dystrybucji i żeby ta premiera się wreszcie w polskich kinach pojawiła. Nie wiem, jak tam twoje wspomnienia, Kuba, z Gdańska, z, z Oktopusa. Czy, jak to się stało w ogóle, że nie dotarłeś na ten film wtedy? Wiesz co, bo to się złożyło tak jakoś głupio, że w momencie, kiedy ten film był grany, to ja byłem na innym seansie i potem, kiedy, drugi, kiedy w nich Cała Nadzieja miał kolejny pokaz, to ja mhm. również byłem na innym seansie, ponieważ to wszystko wynikło na Octopusie z tego, że postanowiłem sobie obejrzeć wszystkie możliwe krótkie metraże, jakie będą puszczane, no a niestety to trochę mhm. wchodziło w, ze sobą w, w tym samym czasie. A, rozumiem, no ja dojechałam nieco później, bo w nich Cała Nadzieja były pokazywane chyba tylko pierwszego i drugiego dnia festiwalu, tylko te, te, te dwa dni były, były seanse, więc no natural, naturalną sprawą nie, nie, nie udało mi się załapać, bo przyjechałam do Gdańska trochę później, ale ja przyznam ci się, nie wiem jak to było w twoim przypadku, to sobie za chwilę mam nadzieję porozmawiamy, ale już od etapów, już od etapu jakichś tam pierwszych zapowiedzi tego filmu to ja muszę przyznać, że był on dla mnie no dość ciekawą nowinką i też wydawał mi się na tyle może problematyczny od razu, no bo sa, samo to hasło polskie science fiction, polskie post-apo, no to to już tutaj mamy dwa ym, konkretne problemy yy, w, w, w tym stwierdzeniu ujęte. Ale powiem Ci, że jak tylko zobaczyłam zwiastun i potem jak ta cała kampania marketingowa się rozpędzała, to z, miałam bardzo dużo dobrych przeczuć związanych z tym filmem i takiego jakiegoś nastawienia, że o, będzie ciekawe kino. Jak to jest, Kuba, z twoimi oczekiwaniami? Jak to było w ogóle? Czy śledziłeś te informacje, które pojawiały się na temat tego filmu? Co cię w nim tak szczególnie zainteresowało, że w efekcie zdecydowałeś się na seans? Ja szczerze powiem, o tym filmie dowiedziałem się właśnie przy okazji Oktopusa, ponieważ jakoś wcześniej nie wpadł mi on w mój radar wyczekiwanych premier, że tak powiem. Właśnie Kupując bilety na Oktopusa zauważyłem ten film i tak mówię, kurczę, no wygląda naprawdę interesująco, tym bardziej jak zobaczyłem, że jest to no jednak polskie, e, polski film, polskie kino science fiction i to właśnie jeszcze postało, co no jednak nie zdarza się zbyt często, szczególnie w ostatnim czasie, chociaż e, no w ostatnim czasie można powiedzieć jest trochę więcej tego typu e, ciekawych, gatunkowych propozycji e, u nas w kinie. I właśnie to jest też coś, co mnie bardzo zaciekawiło w, w związku z tym filmem, ponieważ... E, tak jak ja przez długie lata miałem trochę nie po z polskim kinem, bo przez długie lata w polskich kinach przeważnie można było znaleźć albo e, dramaty historyczne, albo filmy robione pod to, żeby szkoły chodziły do kina. Albo komedia romantyczne z cały komedia czas tą samą obsadą. Nie? No. Dokładnie. Więc to trochę nie, nie, nie, nie były to moje rejony zainteresowań. Oczywiście nie mówię, że to były jedyne filmy, jakie były kręcone, ale no to były te filmy, które przede wszystkim można było zobaczyć w kinach w mainstreamie, że tak powiem. Natomiast w ostatnich latach coś mhm. się w końcu ruszyło w kierunku tego kina gatunkowego w Polsce i dostajemy właściwie co roku jakieś przynajmniej interesujące propozycje, czy to e, horrory, czy to filmy gangsterskie, czy komedie kryminalne, no i w końcu dostaliśmy też science fiction, i no, tak jak, tak jak już wspomniałaś, dla mnie również to był film, który. Od, od momentu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem jego zapowiedź, to tak naprawdę już wiedziałem, że będę chciał go zobaczyć. No ja się wielokrotnie zastanawiam nad tym, jak to się dzieje, że w Polsce tak mało pojawia się tych filmów gatunkowych. Z czego wynikają te, te, te kłopoty? Czy z jakichś braków kreatywności twórców, czy z braków finansowych? Bo te wszystkie gatunki, które przywołałeś, czyli komedie romantyczne, jakieś kino historyczne, trochę kryminałów też się zaczyna pojawiać. Bawią się polscy twórcy w, w, w jakieś akcyjniaki, bawią się w, holo, w horrory, więc więc gdzieś ten obszar gatunkowego zainteresowania się rozszerza mocno i powiem ci, że ja mam ogromną nadzieję, że przypadek filmu w nich cała nadzieja będzie taką furtką i taką zachętą, która jednak zaprezentuje polskim twórcom, że warto wchodzić też czasami na te nieodkryte i takie nieoczywiste przestrzenie filmowe, bo no tu jak tak sobie prześledzimy w ogóle te tradycje polskiego kina science fiction, no to jakie tytuły nam tam przyjdą do głowy? No, na, na Srebrnym Glo Globie Żuławskiego, gdzie tam tekst, test pilota Pirksa Piestraka, filmy Szurkina to są oczywiste tropy. Seksmisje Machulskiego też można przywołać w takim nieco zabawniejszym kontekście, ale takiego kina stricte no sci-fi z jakimiś jeszcze dodatkowo głębszymi rozkminiami no to Polacy nie robią i ja też zasiadając do seansu tego filmu to tak się obawiałam trochę, bo z jednej strony wydawało mi się, że ten film będzie trochę inny. Oczekiwałam, no właśnie, czego ja oczekiwałam, bo już na tym etapie pierwszego plakatu to mamy właśnie bohaterkę z robotem na tle jakiegoś tam zachodzącego słońca, oni tak na siebie patrzą w taki jakiś, nie wiem, czuły, dziwny sposób, więc albo spodziewałam się jakiejś takiej ckliwej opowieści, albo spodziewałam się po prostu pif-paf na pustyni, albo jakiegoś totalnie śmieszkowania, bo też nie, nie do końca wiedziałam, w w którym kierunku taka historia mogłaby pójść? No bo, no bo hej, cała fabuła zamyka się na tym, że mamy dziewczynę na pustyni z robotem. No to jakie tutaj masz możliwości dramatycznego rozwinięcia tej fabuły? No to jest, jest w tym coś takiego. No, ten, ten pierwszy plakat właśnie, o którym wspomniałaś, ten na tle zachodzącego słońca jest, jest dużo lepszy moim zdaniem niż ten, który... Przynajmniej u mnie w kinie się pojawił ten, ten drugi, który wygląda tak, jakby bohaterka z tym robotem robili sobie selfie na tle zniszczonego miasta. On jest tak? ciekawy, aczkolwiek... Nie jest to, że tak powiem, reprezentatywny dla tego filmu, dużo, dużo lepiej wygląda. Czy to w kontekście, czy nawet bez kontekstu dużo lepiej wygląda ten, ten właśnie ten pierwszy plakat. Jest taki trochę westernowy, trochę tak. Mi się osobiście skojarzył z pierwszym, yy, z plakatem pierwszego sezonu Mandaloriana. Tam też był bardzo podobna paleta kolorów, bardzo Aha. podobny układ postaci. Yy. No ale wiadomo, no to różne są, różne można znaleźć tutaj prawdopodobnie nawiązania, czy tam kierunki artystyczne. Do tych nawiązań to tutaj jest cała masa i mam nadzieję, że na temat pewnych jakichś takich połączeń po, po polskiego filmu z popkulturą też sobie porozmawiamy. Natomiast ja już mogę od razu też zasygnalizować i też sformułuję pytanie w kierunku do ciebie. Czy Poczułeś się zaskoczony Kuba tym, że w efekcie dostaliśmy film tak bardzo dramatyczny, tak bardzo poważny i jeszcze dodatkowo operujący pewnego rodzaju intymnością, bo ja się... Ja się tak obawiałam trochę, jak w ten film się rozpoczynał, że już od, od pierwszych kadrów to będę oglądała cały czas z takim nastawieniem, że polska produkcja, polskie science fiction, więc tutaj będę wnikliwie wpatrywać się w ekran, żeby tylko zobaczyć, co tym filmowcom nie wyszło, jakie tam buble się zdarzają, <śmiech> jakie głupoty, co tylko. Ale przyznam ci się, że ta historia i sam klimat, bo, bo klimat i strona techniczna to są niewątpliwie dwie najmocniejsze że strony tego filmu, to wszystko okazało się na tyle angażujące, że ja w trakcie seansu bardzo często starałam się tę swoją wewnętrzną złośnicę, yy, taką yy, wykucającą się widzkę, która tam się buntowała, to ja ją Wyciszałam, uspokajałam i cieszyłam się po prostu tym, co, co, co działo się na ekranie. Tym bardziej, że należy tutaj wyraźnie podkreślić, że w nich cała nadzieja jest debiutem reżyserskim, więc mamy tu do czynienia nie tylko z ogrywaniem zupełnie nowego gatunku dla po polskich filmowców, ale także i z zupełnie nowym e, filmowym głosem. No a jak to było w twoim przypadku? Czy miałeś złośliwego Kubę, który e, m, groził palcem, że oj, nie, tęd nie idźcie tędy? <grym> czy raczej cieszyłeś się seansem? <grym> Wiesz co, no trochę musiałem tego, e, tego zło złośliwego widza w sobie wyciszać w trakcie seansu momentami. To nie, tak dla nie, nie dlatego, że mi się ten film jakoś nie podobał, czy coś, bo ja też mam dużo pozytywnych odczuć w jego stronę. Natomiast Natomiast było parę elementów, o których myślę jeszcze wspomnimy, które no trochę, mhm. trochę mnie uwierały, może tak, bo to, na, to nawet nie są jakieś rzeczy, które jakoś specjalnie by mi odbierały radochę z oglądania, natomiast były, było parę takich elementów, które moc, dość mocno mi zgrzytały. Natomiast myślę, że miałem podobnie, ponieważ samo oglądanie tego filmu, to tego jak on wygląda, a wygląda naprawdę myślę, można powiedzieć naprawdę bardzo dobrze, jak na powiedzmy realia, w jakich został nakręcony i na stosunkowo niewielki budżet, powiedzmy to sobie szczerze, tak naprawdę, mm -hmm. no to ten film wygląda naprawdę super. Czy to pod względem scenografii, czy to pod względem przede, wszystkich przede wszystkim efektów. Myślę, no ja tutaj jestem wielkim fanem efektów specjalnych, praktycznych i jak widziałem robota Artura, mm -hmm. który faktycznie był fizycznym robotem, a nie efektem komputerowym i to właściwie od początku do końca jest on z tego, co się orientuje, fizycznie istniejącym obiektem na planie, no to to jest coś naprawdę niesamowitego i nawet właśnie te, te krytyczne głosy, które do mnie docierały w trakcie, w trakcie filmu z, z, z mojej głowy, które tam dawały mi znać, że no tutaj są elementy, które mi się nie podobają, no to jednak ja mam, mam w sobie dużą dozę sympatii do tego filmu i myślę, że już mogę na, na starcie tutaj y, stwierdzić, że ja po prostu ten film lubię mimo jego pewnych wad. No a jak było u Ciebie na pokazie, bo z tego, co się orientuję, to oboje byliśmy w piątkowy wieczór, czy tam piątkowe popołudnie, w dzień premiery, bo tak jak wspomnieliśmy, w nich cała nadzieja, premierę światową, wielką, miała na, miał ten film na festiwalu Oktopus, a teraz 24 listopada trafił on do szerszej dystrybucji, do większej ilości kin, chociaż możemy się też już rozprawić na początek właśnie z, z, takim, z takimi przemyśleniami, które ja mam w ogóle na ten temat, bo wydaje mi się, że oni chyba od samego początku twórcy nie są nastawieni właśnie na jakąś taką gigantyczną dystrybucję, bo tak śledząc informacje w internecie na temat ilości kin, w których ten film w ogóle jest pokazywany, to tam często pojawiają się takie głosy, że hej, jest w kinach fajny film, tylko go nie przegapcie. A mam wrażenie, że przegapić tak. można go bardzo łatwo, ponieważ jest wyświetlany w, głównie w kinach studyjnych, głównie w jakichś takich kameralnych przestrzeniach, w większych miastach, ale to już w, w takich miejscach, które kojarzą się, no nie chcę tutaj wyjść na jakąś snopkę, ale no, no, no z takim bardziej wysmakowanym, bardziej wysmakowaną grupą widzów. Rozumiesz, co mam na myśli, bo ja tak, sama tak. O, obserwuję, obserwując kampanię reklamową tego filmu, to też odnosiłam takie wrażenie, że jest to trochę film robiony dla, no właśnie, koneserów, dla kogoś, kto jest obskakany w temacie i kto będzie się cieszył właśnie tym wyłapywaniem pewnego rodzaju tropów, no bo tak, żeby zrobić z niego jakiegoś takiego wielkiego popkorniaka i wyświetlać po kilka seansów dziennie w multiplexach, to chyba, chyba to by się nie sprawdziło. Tak, te, te, takie mam odczucia. Ja byłam w poznańskim kinie Muza i to też jest w ogóle bardzo śmieszna sytuacja, bo ten pokaz, na którym, na którym byłam, to odbywał się w takim malutkiej kameralnej sali, w której zamiast foteli są wielkie kanapy i można tam sobie, te stoliki są rozstawione, można sobie siedzieć tak po prostu, no, no w zupełnie innym miejscu. I ta sala ma też do siebie to, że nie za wielu widzów tam się mieści, więc doświadczenie tego filmu właśnie w takiej kameralnej przestrzeni, gdzie się a skupiasz na, na tym, co, co, co, co oglądasz jest też w, w, w fajnym, ciekawym doświadczeniem. A ty w jakim kinie byłeś? No ja niestety tym razem poszedłem na łatwiznę i poszedłem do multikina, <głos> ponieważ miałem akurat najbliżej, o, ale, też, ale też akurat złożyło się po, trochę poniekąd w związku z tym, że coś, co moim zdaniem jest dość zastanawiającą decyzją, ten film ma skandalicznie mało seansów. Yy, przynajmniej w, w Przynajmniej w mhm. Multiplexach. Jak, jak patrzyłem, ten film w dniu premiery miał jeden seans dziennie o godzinie 18. .00. Więc no... Tak, tak, trochę się tak. Obudził, w obudził, to samo. No, hmm? Obudziło się we mnie takie trochę oburzenie, że jak ma się coś fajnego dziać w polskim kinie na szerszą skalę, jeśli wychodzi bardzo oryginalny, bardzo odważny jak na polskie warunki film i dostaje jeden seans dziennie w dniu premiery. No trochę się, <grym> trochę się oburzyłem wewnętrznie, hmm. natomiast no, no poszedłem do tego. No oprócz mnie na sali było może z sześć osób, więc to też nie jest tak, że jakoś dużo ludzi e, przyszło i myślę, że to się może trochę wiązać z tym, co powiedziałaś, że ten film jest taki... Hmm, tu myślę, że ciężko powiedzieć, że on jest jednoznacznie kierowany do takiego bardziej, powiedzmy, widza festiwalowego, ale z drugiej mm -hmm. strony też nie jest tak stricte kierowany do takiego, nazwijmy to, casualowego widza, który pójdzie do, multi, do multiplexu, bo moim zdaniem to jest ten film jest dużo zbyt... Hmm, jest zbyt artystycznym kinem, jak na kogoś, Aha. kto gustuje w kinie rozrywkowym. Z drugiej strony dla kogoś, kto gustuje w kinie artystycznym może być zbyt zbyt prosty, zbyt łopatologiczny, mm -hmm. może tak to powiedzmy. Więc my, myślę, że tutaj nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, jak, jakbym mówił, że to jest wada tego filmu, bo to yes. może po prostu twórcy sobie tak, taką widownię docelową obrali, ale mi się wydaje, że to jest film, który jest bardzo mocno kierowany pod takiego widza, który lubi festiwale filmowe właśnie typu Octopus, Splat, mm -hmm. tego typu właśnie festiwale gatunkowe bardziej. Więc bardziej pod tego pod takiego bardziej świadomego widza, aczkol świadomego, jakkolwiek to nie brzmi, aczkolwiek nie pod takiego, który raczej będzie kierował się po jakieś wysokoartystyczne dzieła, tylko właśnie coś w tym stylu. Uh -huh. Ja też, bo na temat tego filmu jest też bardzo dużo dobrych informacji, które pojawiają się w takim miejscu, które się nazywa Zespół Edukatorów Filmowych. To jest takie stowarzyszenie, taka grupa recenzentów, którzy przygotowują informacje na temat ewentualnych predyspozycji danego filmu pod dyskusje w szkołach, na takie pokazy szkolne i to można bardzo łatwo połączyć z tym, w jaki sposób Piotr Biedroń, czyli reżyser filmu W nich Cała Nadzieja, opowiadał na temat tego, że bardzo by chciał dotrzeć z tym swoim przesłaniem, z tą swoją wizją, ze swoim filmem do młodszego odbiorcy. Tak słuchałam tego wszystkiego, co mówiłeś i wydaje mi się, że ta, ta, ta młodzież, ci młodzi widzowie, oczywiście tutaj dokonam teraz jakiegoś potężnego uogólnienia, ale no na mhm. potrzeby nagrania z, zróbmy tak. Mam Mam takie dziwne przeczucie, mam, ale też nie chciałabym, żeby to się okazało jakimś tam czarnowictwem. Młodzież może się od tego filmu odbić trochę, bo też ta widownia jest przyzwyczajona jednak do tych blockbusterów. Jednak mamy no, MCU, jakieś filmy wypełnione akcją, wypełnione wizualnymi fajerwerkami i nawet jeśli to wszystko operuje takimi samymi kliszami stylistycznymi w obrębie danego gatunku, to jak sobie pójdą na taki film, w nich cała nadzieja, w którym właściwie cała fabuła jest po pierwsze rozmawiana, bo ten tak. film jest zbudowany na dialogach, a po drugie ta akcja też się rozwija w sposób właśnie festiwalowy, to jest chyba to słowo, które, które doskonale odda nastrój całego tego filmu i to, że, że się nie śpieszymy, bo reżyser też postawił na zupełnie inny sposób opowiadania historii, nie zależy tutaj mu na jakiejś wielkich właśnie scenach akcji wizualnym szaleństwie, tylko na konkretnym przesłaniu i na konkretnej, yy, konkretnej wizji, którą chcę przekazać od, odbiorcom te, tego dzieła. I nie wiem właśnie, po, może po jakimś takim odpowiednim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela, który wiesz, zabrałby klasę swoją na film i potem przeprowadził lekcję, bo nawet natrafiłam w internecie na materiały dydaktyczne dla nauczycieli, więc można fajne rzeczy z tym, z tym filmem porobić, ale to, to też obawiam się, że widzowie młodsi mo mogą się jednak trochę na tym filmie nudzić. A to wiesz co, to bardzo ciekawe co powiedziałaś. Ja na przykład nie, nie słyszałem o tym, żeby ten film, że, że ten film jest właśnie tak promowany w stronę tego właśnie, żeby go pokazywać w ramach różnych lekcji. Mhm. Aczkolwiek jest, jak jest. o tym pomyśleć, to, to jest dobry wybór. Tylko właśnie trzeba by było, no tak jak mówisz, jest to ryzyko, że jak ktoś usłyszy film science fiction, no to nastawi się na science fiction w, w stylu, no nie wiem, strzelają się z robotami, tak? A mhm. tutaj tego strzelania no jest jeden moment tak naprawdę, gdzie robot strzela i to tyle. Tak jak mówisz, no to jest bardzo taki przegadany, bardzo taka kam taki kameralny film. Właściwie mm -hmm. teatr dwóch, dwójki aktorów, z czego tylko jeden aktor jest na ekranie, bo drugi gra właściwie głosem. Większość filmu dzieje się na jednej lokacji tak naprawdę, mm -hmm. więc no, to jest bardzo minimalistyczne y, kino. I właściwie no, wyobrażam sobie, że widza, który będzie szedł z pewnym nastawieniem na ten film, nie mając świadomości na jakiego rodzaju film idzie tak naprawdę, no to może go odrobinę odrzucić. No ale to myślę tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu uprzedzić takiego ewentualnego widza wcześniej, żeby wiedział z czym ma do czynienia tak naprawdę, ale myślę, że taki film w ramach właśnie wracając do tych materiałów dydaktycznych, myślę, że on by się dobrze sprawdził, bo jednak w taki no niektórzy by powiedzieli łopatologiczny sposób, mi bardziej, ja bym bardziej powiedział, że taki przystępny dla, dla, większe, dla szerszego grona przedstawia pewne zagadnienia związane z chociażby kryzysem ekologicznym, klęską klimatyczną. Więc myślę, że to jest dobry trop. Tak i robi to w moim odczuciu mimo wszystko świeżo, bo ja odnoszę wrażenie, że też w obrębie tych opowieści wszystkich na temat jakichś wojen klimatycznych, na temat tego w jaki sposób ludzkość wyniszcza ziemię, no to też jest parę takich fraz, takich refrenów, które się powtarzają. One też w tym filmie również są zaprezentowane, ale tak jak, tak jak słusznie zaznaczyłeś nie jest to zrobione w w sposób łopatologiczny. A jak to jest zrobione, no to sobie myślę teraz trochę porozmawiamy. Chciałabym, żeby żeby to nasze nagranie było podzielone jakby na dwie części. W tej pierwszej porozmawiamy sobie o tym, co nam się podobało, jakie tutaj widzimy nawiązania, dlaczego warto ten film zobaczyć i chciałabym, żebyśmy też poświęcili nieco uwagi rozwiązaniom fabularnym. To w takiej części już bardzo spoilerowej, bo wydaje mi się, że jednak w pełni ten film można zrecenzować dopiero w momencie, kiedy zagłębimy się w te wszystkie fabularne zawiłości. Jak myślisz? Możemy tak zrobić? Tak, myślę, że to jest dobry kierunek. Okej, okay, no to, to wsiadamy do tego do tej terenówki i pędzimy przez pustynię. Okay. W, w nich cała nadzieja jest, tak jak już podkreślaliśmy, filmem science fiction, filmem postapokaliptycznym. I opowiada on historię Ewy Wisz, która jest najprawdopodobniej jedyną ocalałą mieszkanką globu ziemskiego. Dziewczyna zamieszkuje tereny na jakimś wzgórzu ponad toksyczną chmurą, która spowiła wszystko dookoła niej i ma jednego, jedynego towarzysza, wspomnianego już tutaj robota Artura, rozklekotanego, zardzewiałego, zaprogramowanego do tego, żeby bronić bazę przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami w postaci intruzów i ta Ochrona dotyczy również Ewy, szczególnie w momentach, kiedy dziewczyna znajduje się w bazie, ale żeby nie było tak prosto, no to od czasu do czasu Artur prosi Ewę o podanie uwierzytelniającego hasła, żeby zweryfikować jej tożsamość i żeby sprawdzić, że no tak to ona i wszystko, wszystko gra. Mamy tutaj obraz maszyny, która jest właśnie bardzo działającą na zasadzie pewnego algorytmu, bardzo zero-jedynkowa. I problem zaczyna się w momencie, kiedy pewnego dnia na skutek przeróżnych okoliczności Ewa nie zna nowego hasła i z kogoś lub czegoś, co miało ją w codziennych sytuacjach chronić, Artur przeobraża się być może we wroga i cały film będzie zbudowany na tym, jak Ewa będzie próbowała się do tego obozu dostać, czy jej się to uda, czy nie, czy przeżyje, czy nie. Tak, tak w, krótki, w krótkich słowach streściłabym. Te I właściwie streściłam większość filmu, bo on <grych> przez, przez 90% to jest właśnie ta opowieść, którą, którą zarysowałam i ja chciałabym zacząć od czegoś może zaskakującego, bo ja przez cały sens miałam gdzieś głęboko w sobie takie przeświadczenie, że hej, ja już to gdzieś widziałam. Wydawało mi się to bardzo znajome, znałam to skądś. Nie mówię tutaj o żadnych takich obszarach filmowych, bo zaraz zapytam ciebie, z czym skojarzyły ci się te wszystkie obrazy filmowe, czy masz jakieś tam właśnie filmy, które pojawiały ci się w głowie podczas seansu, ale wydaje mi się godnym podkreślenia fakt, że ta fabuła jest chyba bardzo mocno wzorowana, albo świadomie lub nie, na opowiadaniu Roberta Szekleja ze zbioru Pielgrzymka na Ziemię. Opowiadanie nosi tytuł Okrutne równania. W tym tekście mamy również do czynienia właśnie z taką opowieścią o pewnym człowieku, który zostaje sam w obozie, razem z robotem, no i też... Nie zna hasła. Też y, zostaje wyrzucony poza obszar tego obozu i próbuje w przeróżny sposób tego robota oszukać, żeby do obozu, do obozu się dostać. Jak sobie przypomniałam o tym, bo to u mnie w domu bardzo mało książek science fiction było, w moim rodzinnym domu nie czytało się fantastyki, raczej kryminały, ale akurat książkę Szekleja pamiętam bardzo dokładnie i pa pamiętam ten tekst i przez cały weekend, po seansie, kręciłam się tutaj i próbowałam sobie przypomnieć, gdzie ja już to wszystko czytałam, skąd ja to, skąd ja to, to znam. No a skąd ty to znasz, Kubo? <grywka> czy ty, jakieś analogie ci się pootwierały w głowie, czy coś, coś ci się skojarzyło z jakimiś znanymi? popkulturowymi tropami, może od tego zacznijmy. Zacznę od tego, że tego opowiadania, o którym mówisz osobiście nie znam, Natomiast na pewno będę chciał sprawdzić, bo to brzmi dość ciekawie, bo to jest w sumie taki punkt wyjścia do fabuły, który jest dość atrakcyjny i dość prosty do zrobienia, myślę. Mm -hmm. Polecam. Przeczytałam sobie przed podcastem. Polecam. Bardzo fajnie to wypada właśnie zestawienie jednego tekstu z drugim. Już cię nie przeszkadzam, <grym> mów dalej, proszę. <grym> to na, pewno, na pewno wrzucę to sobie na, na radar, żeby mieć to gdzieś tam na przyszłość do sprawdzenia. Natomiast moje skojarzenie może nie jest takie, bym powiedział, jakoś super oczywiste, nie wiem, czy to jest do końca dobre skojarzenie, natomiast no, nie mogłem y, z pewnych względów pozbyć się pewnego skojarzenia przez cały seans. Mi się skojarzył film Woli. Woli, oczywiście. No, <głos> czyli myśleliśmy o tym samym. No jednak zniszczona planeta, cała mm -hmm. tak naprawdę pozbawiona ludzi, y, otoczona jakimiś śmieciami i, i robocik gdzieś tam po środku tego, no to jednak pewne skojarzenie się budzi od razu. Nawet bohaterka umie. ma na imię Ewa. W wall też tak, była Ewa. tak. <głos> No a, no a takie jakieś inne tropy, nie wiem, Terminator, Mad Max, yy, nie miałeś żadnych wycieczek właśnie w tym kierunku, krótkie spięcie na przykład? No to też jest jakiś trop, no, właściwie tutaj jakby się uprzeć to każdy tekst kultury, który w jakimś stopniu zestawia powiedzmy bezbronnego człowieka z maszyną, która myśli w sposób zero-jedynkowy, i musi wykonać mm -hmm. po prostu jakiś cel, nieważne czy to, jest, czy to będzie dla człowieka dobre czy, czy złe. Myślę, że tutaj taki, yy, można by to w jakiś sposób zestawić takie, te, takie teksty i myślę, żeby to pasowało. No chociażby ten Terminator, tak, który no, po prostu jest maszyną, która ma do wykonania pewne zadanie i dąży, żeby wykonać to zadanie. Tak Na późniejszym etapie się to trochę zmienia, ale w tym oryginalnym filmie powiedzmy tak to, tak to wyglądało i tutaj no... Ciężko powiedzieć jednoznacznie, czy Artur jest dobry czy zły, on po prostu robi to, do czego został zaprogramowany, tak? No nawet jeśli, yy, jeśli naszej Ewie, naszej bohaterce robi to bardzo na niekorzyść, no to po prostu jest, jest to, myślę, tutaj można od razu zarzucić taki temat, to jest film o tym, że maszyny są niedoskonałe. Z maszyną nie wygrasz. A może inaczej, maszyny, maszyny są doskonałe, ale zostały zaprogramowane w sposób niedoskonały, bo to myślenie zero-jedynkowe tak. i ta, te algorytmy, którymi kieruje się Artur w swoim zachowaniu i w realizowaniu pewnego rodzaju misji, no to, to jest do pewnego stopnia też błąd człowieka, nie? bo to, to sobie później może, mo, może porozmawiamy. Ale mhm. zacznijmy tę naszą dyskusję może z nieco innej strony, bo w wielu miejscach, jak będziecie śledzić informacje na temat, na temat tego filmu, to będziecie trafiali na takie sformułowania, że mikrobudżet, mikrodystrybucja, że film w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zdobył wyróżnienie w konkursie właśnie filmów mikrobudżetowych. Dostał Laura dla filmu klimatycznego. Został uhonorowany nagrodą dla najlepszego filmu fabularnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Science Fiction w Trieste, więc to no, mamy tutaj sporo, sporo takich ciekawych informacji i chciałabym się zatrzymać na tym mikrobudżecie, bo tak jak rozmawialiśmy, jak wcześniej tam wspomniałeś, że, że oni jednak mieli ograniczone środki, to udało mi się znaleźć informację dokładnie jaka to była kwota. Ubiegali się o dofinansowanie z pis i dostali 900 tysięcy złotych, więc film tak na dobrą sprawę kosztował około miliona. To nie jest dużo, hmm. milion Złotych, jak na film y, science fiction, wiadomo, że za granicą to te budżety są no, ogromne. I czy to widać? Czy w, podczas seansu odczuwałeś y, gdzieś takie wrażenie, nie wiem, Biedy dekoracji albo y, jakiś w, y, wizualnych lub technicznych niedociągnięć, czy jednak wybrnęli w dobry sposób z tego, jak to czujesz? Nie, moim zdaniem tutaj akurat twórcom się idealnie udało obejść te, wykorzystać budżet powiedzmy do, do maksimum, tak to co mieli do dyspozycji, ponieważ y, wszystkie moje... Powiedzmy, zarzuty do tego filmu absolutnie nie wynikają ze strony technicznej, z realizacji, ponieważ no tak jak już, jak już mówiłem wcześniej, ten film wygląda moim zdaniem naprawdę super i to za, zarówno pod kątem właśnie jak już nawet mówiąc o samych efektach specjalnych, to nawet nie tylko ten robot Artur, który jest, no jak już zdążymy powiedzieć, fantastycznie wygląda, ale nawet, myślę, efekty komputerowe, których też trochę jest w tym filmie, wyglądają naprawdę nieźle. No ta scena otwarcia w ogóle jest fantastyczna. Jak tak, sobie scena jest tam taki otwarcia moment, jest naprawdę ładna. Te kapsuły zostają wystrzelone w przestrzeń kosmiczną i potem dostajemy jeszcze takie ujęcie tych satelit właśnie i tych kapsuł już w przestrzeni kosmicznej, no to to, to, to robi, naprawdę robi tak. wrażenie. Tak, ale sam, nawet w samym filmie, już pomijając efekty, bardziej patrząc pod kątem scenografii, pod kątem zdjęć, tam jest przynajmniej kilka momentów, gdzie kadry są naprawdę na tyle ładne, że można by było taki kadr, no już tak posługując się takim wyświechtanym frazesem, zapauzować, wydrukować, powiesić sobie na ścianie, bo jest kilka przynajmniej takich właśnie momentów w tym filmie, chociażby gdzieś, gdzieś pod koniec pierwszego aktu, kiedy na tle zachodzącego słońca Ewa i Artur stoją i rozmawiają, jest taka, taka scena. Mm -hmm. Naprawdę ładnie to wygląda. Wizualnie i właśnie mi się, moim zdaniem, tutaj twórcy bardzo fajnie wybrnęli z, tego, z tych ograniczeń budżetowych. Poniekąd tym, że, no, tak jak już wspomniałem, ten film w większości dzieje się właściwie w jednej lokacji. To jest tak. ten obóz i okolice tego obozu, tak naprawdę, no czyli pustynia jakieś wzgórze na pustyni i kilka jakichś tam zardzewiałych sprzętów wokół. Dosłownie w dwóch scenach tak naprawdę trafiamy poza obóz. No I natomiast... one też robią świetne wrażenie, bo to zejście tak. do, y, przez, przez komin do, do, do elektrowni i tam to błąkanie się po jakichś y, wyludnionych miastach, y, ta wizyta w sklepie, no kurczę, tak. powiem ci, że wow, wow, Ogólnie tutaj bym na pewno chciał podkreślić coś, co ja bardzo lubię, czyli taki powiedzmy storytelling za pomocą scenografii. Bo mhm. kiedy, kiedy wchodzimy kiedy mamy tą scenę, gdzie właśnie bohaterka wchodzi do sklepu, no to widać, że to jest taka scena, która często się pojawia właśnie w takich tego typu produkcjach, że tam ten sklep jakiś zniszczony, jakieś tam resztki towarów zostały, jakieś tam powiedzmy szczury biegają, coś takiego. Mi się podoba to, że dodali, że znalazło się tutaj nawet miejsce na taki powiedzmy lokalny koloryt, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę właśnie w tej scenie, gdzie Ewa jest w mieście. W jednym momencie widać plakat, czy mural, nie pamiętam teraz, radia RMF z podpisem tak. Gramy dla was od stu lat, tak. więc <laughs> fajny smaczek. Tak, tak. Z tego banera z RMF bardzo się, bardzo się śmiałam, bo tam jest tak, taki moment, kiedy, kiedy Ewa wpisuje na nim swoje sporzędne, i z tego, co tam gdzieś rzuciło mi się w oczy, RMF jest nie wiem, czy nie patronem medialnym jakimś całego tego przedsięwzięcia, bo twórcy i aktorka bardzo często pojawiają się na antenie RMF opowiadając o, o tym filmie. Jakieś spoty reklamowe też tam były, więc no, RMF jest bliskie, bliskie tak. ekipie i fajnie, fajnie, fajnie i pomysłowo to jest ograne, bo coś, co w tym filmie sprawdza się znakomicie, to właśnie kreatywność. Mhm. I to, że yy, można by taki product placement zrobić no, w jakiś inny, hamski sposób, prawda? A tutaj jednak no. wybrnęli kreatywnie, wybrnęli ciekawie. Odnośnie tego wykorzystywania lokacji, to też jest cudowne, że oni postawili na Śląsk, bo cały ten, yy, yy, cały ten obóz Ewy znajduje się na hałdzie Skalny w Łaziskach Górnych. To jest ogromna taka góra odpadów pokopalnianych z kopalni węgla kamiennego Bolesław Śmiały. I to ma ponad prawie 100 metrów wysokości, więc naprawdę jest to, jest to potężne. I reżyser Piotr Biedroń wspominał o tym, jak trudne warunki panowały podczas kręcenia, tych, podczas kręcenia tego materiału, bo oni mieli w zasadzie 9 dni na zorganizowanie całej tej produkcji, na nakręcenie tego, tego wszystkiego. I ten czas był wyliczony po prostu co do, co do sekundy. Mieli tylko dwa duble na scenę, więc wyobraź sobie, masz do czynienia no z debiutującym reżyserem, który po, po, zostaje wrzucony po pierwsze w nowy gatunek, po drugie w mikrobudżet, więc kolejne ograniczenie, i po trzecie jeszcze w takie trudne, mało przyjazne pracy miejsce, bo oni tam też wspominali, że ta hałda skalny ma specyficzny mikroklimat, że jak nadchodziły jakieś burzowe chmury, bo to było kręcone w lipcu, jak te burzowe chmury się zbierały, to omijały w ogóle te hałdę, że było tam bardzo gorąco, bo temperatura dochodziła do około 40 stopni, więc to wszystko widać w tym filmie. To z jednej strony wykorzystanie właśnie tej przestrzeni, a z drugiej strony fantastyczna robota Marka Zawieruchy, czyli scenografa, który też wybrnął z całego tego przedsięwzięcia w sposób mega pomysłowy, wykorzystując z Złom. Oni zwozili, żeby zbudować mm -hmm. obóz, to zwozili bardzo dużo złomu i, i z tych odpadów po prostu powstała tam ta, ta lokacja, która no, no naprawdę wy wy wygląda nieźle, ale ma też... Pewnego rodzaju ograniczenia, bo to coś, co trochę w tej fabule kuleje, no to już w tym decydującym akcie pewnego rodzaju ograniczenia właśnie, wynikające z tego, jak ta, jak ta przestrzeń wygląda i w jaki sposób można by ten główny konflikt rozwikłać, ale to na razie na razie w to, w to nie wnikajmy. No a jak z tym technicznym aspektem jeszcze? Czy coś oprócz zdjęć i scenografii zwróciło twoją uwagę jeszcze? czy? No Ja myślę, że tutaj niewątpliwie warto podkreślić, że ten film nie trzyma się tego negatywnego stereotypu, który można kojarzyć z polskim kinem, mianowicie, że nie słychać dialogów. Tutaj dialogi, ogólnie udźwiękowienie jest naprawdę dobre w tym filmie, to, to, to trzeba prawda. przyznać. No jak na film oparty w całości praktycznie na dialogu, no to to, to tak, to, to jest ważna zaleta. No tym bardziej, że tak, udźwiękowienie polskich filmów, oczywiście dialogi to jedno, ale tutaj jest bardzo dużo takich hmm, fragmentów, kiedy Artur myśląc, no tam słychać jakieś pikanie, po prostu, nie? I tak, jest tak. ono na tyle, na tyle wyraźne, że, że my to pikanie słyszymy, to z jednej strony, a z drugiej strony też tak yy, myślałam, że powiesz coś więcej na temat, yy, na temat muzyki do filmu, bo ja a, powiem tak. ci szczerze, że wow, to co Łukasz Pieprzyk tutaj zrobił yy, jako twórca muzyki, to generalnie yy, to też to też jest bardzo prosty patent, bo my tu mamy w zasadzie kilka takich powtarzających się muzycznych motywów, ale jak one mm -hmm. wchodzą, jak one pojawiają się w konkretnych scenach narastając, no to ja powiem ci, że... Przepadłam. Jeśli chodzi o stronę związaną z klimatem, z atmosferą, to jest, jest naprawdę rewelacyjnie. A odnośnie zdjęć to też podamy nazwisko twórcy, pan Tomasz Wójcik. I tu jeszcze też ciekawostka, która wydała mi się bardzo śmieszna. Pan Tomasz do tej pory pracował głównie przy serialach. Tam jak prześledzimy no sobie jego dokonania, to tam wyskakuje M jak miłość, Korona królów. No, a tu po klimacy trochę im się pokazał a tu się pokazał naprawdę ze znakomitej strony, bo to wyczucie, nie? To wyczucie i ciekawe pomysły na kadrowanie, na omijanie tych rzeczy, które mogą się w kadrze pojawić z nienacka. no to tu naprawdę szapa bo pod kątem realizacyjnym to prawdziwa perełka. No to zdecydowanie. No to tak, muszę przyznać, faktycznie zapomniałem o tym wspomnieć, ale muzyka w tym filmie jest super i właśnie ten motyw muzyczny, który się powraca tak naprawdę przez cały film w co jak. Jakiś czas on naprawdę jest. Jest fajny, bo jest minimalistyczny i przede wszystkim. To jest bardzo prosta melodia. Tak naprawdę kilka dźwięków, które co jakiś czas się są obudowywane przez kolejne powiedzmy, warstwy instrumentów. Natomiast taka. Na, na pewien sposób minimalistyczna, na pewien sposób dość smutna, mm -hmm. smutny utwór. Myślę, bardzo fajnie pasuje do tego klimatu tego filmu. Też, też trochę się nie wiedziałem, czego, nie wiedziałem, czego się spodziewać po muzyce do tego filmu, bo z jednej strony się zastanawiałem, czy to będzie bardziej w, szło w stronę takiej, taką, taką orkiestrową, czy bardziej w jakąś, powiedzmy, industrialną, bo z tego typu, powiedzmy, sąd z raczej bym kojarzył kino postapo, a tutaj mamy takie coś, coś takiego autorskiego, może tak bym powiedział. I to mi się podoba. No to, to określenie autorskie to myślę, że jest kluczowe, bo jeszcze zatrzymajmy się może na, dosłownie na sekundę przy osobie reżysera, czyli pana Piotra Biedronia. Tu warto podkreślić, że jest to nowy twórca, ale też kojarzony z pewnego rodzaju produkcjami. Pan Piotr Biedroń jest krakowskim reżyserem, i ma na swoim koncie kilka krótkich metraży. Chciałabym tutaj szczególnie dwa wyróżnić. PM 2,5 i Good Job. Oba z Pawłem Delongiem. Można je zobaczyć na YouTubie, legalnie sobie obejrzeć. Przywołuję te tytuły z konkretnego powodu, bo wydaje mi się, że kino, jakie uprawia pan Biedroń, to jest autorskie kino pod tym względem, że mamy bardzo dużo wątków związanych z ekologią. Ten temat jest bardzo bliski mhm. reżyserowi. Sam jest również właśnie z jednej strony reżyserem, scenarzystą, ale także pomysłodawcą Green Film Festival, czyli festiwalu filmów o tematyce proekologicznej. To jest w ogóle też fantastyczne przedsięwzięcie. Sposób, w jaki, jaki reżyser opowiada o tym zaangażowaniu w tematy związane z ratowaniem planety i z z tym jak wielu twórców też porusza te wątki, to no polecam posłuchać kilku rozmów z panem Piotrem, to naprawdę zarazicie się tą ekscytacją i, i, i tymi emocjami. I fajne jest to, że ta cała wizja świata rozpadającego się po katastrofie ekologicznej, jest spójna we wszystkich filmach tego reżysera, a jednocześnie unika czegoś, co ty wcześniej określiłeś takim fajnym sformułowaniem, właśnie walenia łopatą mm. po głowie. Bo wszystkie jakieś delikatne ostrzeżenia, pewne informacje związane z tym, że no planeta już umarła, jest coraz gorzej, to są tu prezentowane... W taki delikatny sposób, na zasadzie jakiegoś zdania, jednego, które się tam gdzieś pojawia, więc to jest nienachalne, ale też i istotne, takie mam wrażenie. Tak, no tak jak, tak jak mówiłem, ja osobiście nie uważam, żeby ten film był przesadnie wprost powiedziany ze swoim przekazem, mimo, że spotkałem się już z takimi opiniami tam w paru miejscach właśnie w dyskusjach o tym filmie. Mhm. Natomiast ja nie widziałem tych krótkich metraży, ale myślę, że będę je chciał sprawdzić, bo po tym jednym filmie Piotr Biedroń wydaje mi się przynajmniej ciekawym reżyserem do śledzenia i na pewno dalsze jego projekty będę śledził, a słyszałem właśnie, że ma na swoim koncie kilka krótkich metraży. Ale to też ciekawe, że właściwie cały czas koncentruje się wokół tego, tego zagadnienia, tej właśnie ekologii, bo to jest też, no, nie, ma, nie ma co ukrywać, to jest dość aktualny temat w obecnych czasach i fajnie, że jest podejmowany też w polskim kinie. Okej, okay. a aktorsko? Będzie, będzie tutaj ciężka rozkwina teraz, bo, bo, bo, bo trudno jest mówić o, o takich tutaj rolach, bo mamy na ekranie właściwie cały czas tylko, tylko jedną ludzką postać i w, na niej chciałabym się przez chwilę też zatrzymać i zapytać się ciebie, jak, jak tam jak to zadziałało? Dla ciebie postać Ewy jest wiarygodna, czy czy nie do końca? Co ci się podobało w kreacji aktorskiej, a co nie? Ewe wciela się Magdalena Wieczorek, którą e, szczerze mówiąc osobiście jej nie kojarzę z innych produkcji. E, Film podpowiada mi, że grała w Monumencie Jagody Schels. No, bardzo możliwe, ja już nie, nie pamiętam teraz tego filmu aż tak bardzo. E, Malutańka Rulka tam była. Mm, natomiast... E, może tak, nie chcę tutaj, żeby to jakoś krzywdząco zabrzmiało, po prostu mam trochę wrażenie, że Ewa jako bohaterka jest trochę ofiarą scenariusza w tym filmie, oh. bo o ile to jest fajnie, fajnie, fajnie wykreowana postać i w tych bardziej dramatycznych momentach tutaj aktorka moim zdaniem naprawdę fajnie się sprawdza moim zdaniem, tak przez to, że w dużej mierze jest ona tak naprawdę jedyną aktorką, którą fizycznie widzimy na ekranie, więc na niej skupia się cała uwaga widza mhm. i też można by powiedzieć, hmm, no już, już, w, w, już nam się trochę przewinęł y, w dyskusji ten wątek, że dialogi może nie są najmocniejszą stroną tego filmu. Y, no i myślę, że tutaj y, trochę na tym y, cierpi ta postać Ewy, ponieważ y, jako, że ona jest właściwie jedyną postacią, którą my tutaj obserwujemy przez większość y, czasu na ekranie, no to twórcy trochę nie, nie, może nie mieli do końca pomysłu, jak wybrnąć z tej kwestii, że y, no, powiem konkretnie o co mi chodzi. Yy, <gry> trochę mnie irytowało, że w wielu momentach w filmie Ewa mówi sama do siebie, tak jakby swoje myśli mówi na głos. Aha, na zasadzie teraz jadę do sklepu. Tak. Albo zrobię to czy tamto, o to ci chodzi, tak? Tak, tak. albo kiedy chowa okay. się właśnie za tym agregatem i mówi tak jakby sama do siebie, a przez to dowidza, że o, teraz robot mnie nie widzi. Nie, nie widzi mnie, nie wie gdzie jestem. To mnie trochę wybijało z tego filmu, szczerze powiedziawszy. Natomiast mówię, no nie chcę, żeby to zabrzmiało tak jakbym miał zarzuty do aktorki, bo myślę, że tutaj główną, główny zarzut jest w stronę jednak scenariusza. Niestety, ale myślę, że akurat pod kątem aktorskim to ten film wypada nieźle. Przynajmniej, przynajmniej nieźle, a myślę, że ma parę momentów, gdzie wypada naprawdę, naprawdę fajnie, no. co tu dużo mówić. Ja Magdalenę wieczorem kojarzę z kryptonim Polska mm -hmm. i wiem, że zagrała również w Zadrze, ale Zadry nie miałam okazji oglądać jeszcze, chyba na drobie, bo jestem ciekawa na ile tam aktorsko dała radę i czy ta bohaterka Ewa jest inną postacią niż bohaterka Zadry, to, no to, to się okaże. I Jeśli chodzi o rolę Magdaleny Wieczorek, to ja zwróciłam uwagę szczególnie na jej warunki fizyczne, bo mm -hmm. to się mi wydało takim dość dużym atutem, jak bardzo fizycznie ta rola też była wymagająca, no bo takie bieganie po pustyni. Podejrzewam, że ten kostium, który ma bohaterka, też do takich super lekkich nie, nie należy, bo tam i jakaś maska, i jakiś kombinezon i y, później jakieś du, duże, takie zwiewne szaty. Y, mm -hmm. Ona się owija jakimiś szalikami czymś. Y, ciężkie buty, y, butla tlenowa, to wszystko tam y, jakieś orurowanie właśnie też, też, te, też nosi. No, stylowa post-apo bardzo, bardzo mocno. Więc y, wydaje mi się, że pod kątem i niesprzyjających warunków y, y, y, związanych z kręceniem i upływających Czasu na planie, no to też nie była zbyt, zbyt prosta rola. Chociaż z tymi niedociągnięciami dialogowymi, to ja się, ja się z przykrością muszę zgodzić, bo ja z kolei miałam takie, tak. Jak oglądałam ten film, to byłam w ogóle cała zachwycona. To był jeden z takich seansów, na które bardzo czekałam i który jest jednym z lepszych w tym roku. A potem jak wróciłam do domu i zaczęłam się zastanawiać właśnie pod kątem podcastu jak niektóre rzeczy poruszyć, co powiedzieć, to bardzo mocno rezonuje mi w głowie takie określenie jak monodram, że ta Postać Ewy to jest właściwie z jednej strony trzon tego filmu, ta najważniejsza osoba, ale to też ma w paru momentach takie bardzo Teatra, taki bardzo teatralny wydźwięk nie? Na, na zasadzie tak. operowania jakimiś takimi skrajnymi emocjami, podbijania niektórych, niektórych kwestii, to z jednej strony, a z drugiej strony ona w tych, w tych scenach, kiedy usiłuje przechytrzyć Artura, to też w moim odczuciu tak nie do końca autentycznie wypada, bo w, w, w paru momentach mówi na takim jednym głosowym poziomie. Nie wiem, czy to tylko ja miałam takie odczucie, czy po prostu po, po, po, po prostu tak jest. Ale absolutnie wie, wie, mogę, mogę sobie wyobrazić, z czego to wynika, bo Magdalena Wieczorek w wszelkiego rodzaju wywiadach podkreślała, że bardzo trudno było zagrać jej na planie z robotem. No bo robot jako rekwizyt, jako no, bohater, ale jednak sztuczny, no to nie będzie oddawał emocji, nie, wchodzi, nie będzie wchodził z tobą w we wszelkiego rodzaju interakcje. Na planie towarzyszył Magdalenie Wieczorek inny aktor, Michał Lupa i on podrzucał jej kwestie i do pewnego stopnia ułatwiał budowanie dynamiki tych rozmów, ale to w niektórych momentach działa lepiej, w innych nieco gorzej. Ta, ta, ta, takie mam wrażenie. A może to jest po prostu też taki problem, który wynika z tego w jaki sposób ten scenariusz po prostu został napisany, bo to też y, może być główny problem, bo nie wiem czy y, też miałeś takie odczucie, ale czasami ten scenariusz jest tak bardzo, te dialogi są tak bardzo nastawione na ekspozycję, tak, na wytłumaczenie świata bardzo. i y, y, y, y, nie wiem czy to dobrze, y, czy to źle. Ale to trochę jednak zaburza, zaburza mi odbiór, do tego stopnia, że te, na, na przykład ta pierwsza część, kiedy widzimy Ewę i Artura, jak tam sobie opowiadają zagadki, i ona opowiada o swojej samotności, tam prowokując go do różnych, do różnych rzeczy, to to wypada ok jednak A potem już mhm. jak, jak dochodzimy do tych momentów, właśnie w tych chwilach dotyczących konfliktu, no to już tak zaczęło mi to bardzo, bardzo zgrzytać. To nie jest łatwa sprawa utrzymać uwagę widza przez te 88 minut trwania filmu, w momencie kiedy jesteś tylko ty sama na planie, więc no to podejrzewam, że tutaj nawet i nieco lepsza aktorka może, albo... Z większym doświadczeniem, może tak to ujmijmy, mm -hmm. też, też, też mogłyby się te problemy pojawić po prostu. No na pewno było to dość karkołomne zadanie, tym bardziej, że, no, tak jak mówisz, no właściwie sama była na planie. Tak, momentami to, momentami to bardzo widać, że tam brakowało jakby drugiej osoby. Ja w ogóle miałem taki, takie przemyślenie, wracając już do domu po tym filmie. Właśnie a propos mhm. tych e, dialogów, czy to trochę bardziej ekspozycyjnych, czy to takich bardziej wyma wymawiania na głos własnych myśli. Mhm. Nie wiem, czy temu filmowi nie wyszłoby na dobre, gdyby oprócz Ewy i Artura pojawiła się tam jeszcze jakaś trzecia postać, którą na przykład Ewa by się opiekowała. Nawet, nie wiem, nawet idąc tym takim popularnym ostatnio e, tropem, że mamy dorosłego bohatera opiekującego się dzieckiem w nieprzyjaznych okolicznościach. E, więc nawet gdyby miała jakieś, nie wiem, młodsze rodzeństwo albo jakieś dziecko, które tam przypadkowo Spotkała na tej pustyni. Myślę, że to by mogło wyjść na, na plus pod tym względem, że no jednak raz, że miałaby się bardziej z kim zderzyć, aktorsko, dwa, mm. że po prostu no, nie byłoby tej takiej sztuczności w tych dialogach, kiedy no tak jak już wspomniałem, ona albo mówi dokładnie to, co myśli, albo mówi, co zaraz zrobi, albo opowiada widzowi historię świata przedstawionego tak naprawdę. No a jak to jest z Arturem? <laughs> <głos> Powiedz mi. Arturowi głosu użycza Jacek Beller, świetny, charakterystyczny aktor. Można, możecie go kojarzyć chociażby z drobnej roli w Nowym Weselu Smarzowskiego, z Roysta, z Watachy, z Wielkiej Wody i z kapitalnego występu w filmie e, Inni Ludzie. No jest to bardzo charakterystyczny aktor i głosowo też daje radę. A jak wypadł tutaj? Moim zdaniem Artur jest tutaj dużo ciekawszą postacią w tym filmie do śledzenia. Też jest dużo ciekawiej zagrany. Mimo, że tak jak wspomnieliśmy, to jest właściwie tylko głos. Aha. Tylko głosem tutaj aktor gra, no bo robotem sterował ktoś inny tak naprawdę. Tak. Ja tutaj naprawdę przyznam, dałem się oczarować od pierwszego momentu, ponieważ no, Jacek Beller fantastycznie wypada w tej roli. takiego, no, taki Bardzo fajnie wychodzi mu robienie takiego zimnego, metalicznego głosu tak naprawdę. Naprawdę takiego mechanicznego. Fajnie to kontrastuje z tymi scenami na początku, gdzie on jest, tak jak już wspomniałaś, jest ta scena, gdzie Artur z Ewą grają w zagadki. On jest wtedy taki mm -hmm. trochę bardziej pogodny, można powiedzieć, na tyle na ile robot może być pogodny. A, A słychać momencie, to, naprawdę to słychać. Tak, słychać, słychać trochę. Mimo wszystko, mimo tej właśnie robotyczności całej tej, tej mowy, bo on mówi w taki dość monotonny sposób jednak. A z drugiej strony mamy te sceny w późniejszej części filmu, gdzie on jest już tak bardziej pasywno-agresywnie nastawiony, czy, czy wręcz wrogo w pewnych, w pewnych momentach, gdzie no trochę trochę obniża mu się powiedzmy ton głosu, trochę zmienia mu się styl mówienia, no bardziej już mówi jak taka taka typowa zimna maszyna, tak? Też jest, fajny jest ten moment, kiedy na samym początku filmu Ewa prosi go, żeby zacytował Trzy Prawa Robotyki, i on przełącza się na ten taki bardzo archaiczny e, tak, głos tak. Takiego, takiego robota, który można kojarzyć z filmów z, z lat 70., -tych, 80., -tych, z filmów science fiction. Taki trochę, trochę jak taki zabawkowy robot. Moim zdaniem on tutaj naprawdę wypadł no. fajnie i czuć, że to jest jednak doświad bardziej doświadczony aktor. Mimo wszystko, mimo że tak jak mówię, no nie chcę tutaj ujm ujmować nic w Magdalenie wieczorem ponieważ też moim zdaniem no, na tyle, na ile mogła, to poradziła sobie nieźle, natomiast no, z tej dwójki głównej moim zdaniem no, Artur wypada dużo fajniej i fajnie się go śledziło. Artur jest w ogóle czarujący, ja się w Arturze zakochałam już w Gdańsku, Oj, jak tak. przy, przy okazji tego ty, widziałeś tak. spacerującego po ulicy elektryków, bo ten robocik... I jechał i machał do ludzi. No, no, Niesamowite no, no, rocznie, Artur. przeżycie. Artur, no, Artur Uroczy Artur, tak. Ja, ja widziałam go w klubie B90, jak już był po robocie i sobie wypoczywał w, w, tej, w tej klubowej przestrzeni i, i, i już wtedy mi się, mi się spodobał bardzo. I nawet bardzo, też cieszę się, że twórcy wpadli na taki pomysł, żeby Artur towarzyszył im. Im w przeróżnych wydarzeniach, bo z tego co widzę, to on jeździ tam na te specjalne pokazy. Był, był nawet w na polskim festiwalu filmów fabularnych, na poczerwonym dywanie, sobie tam ubrany w, w jakiś garnitur z muchą. Artur wjeżdżał, więc to jest taka dodatkowa To jest w ogóle świetny pomysł na promocję tego filmu, tak naprawdę. No bo nawet jeśli powiedzmy pod kątem fabuły ten film do, do każdego nie trafi, to na pewno no, taka forma Aha. promocji jednak zainteresuje dużą ilość osób. No bo, Kamon, no rzadko zdarza się, że na autorskie, powiedzmy, przychodzi reżyser i jakiś robot, tak? No to, no to prawda, ale to oni też troszeczkę twórcy, wprowadzając postać Artura i wrzucając nas do tego świata, to ja się poczułam w pewnym momencie oszukana, bo w tych początkowych mhm. scenach Artur może się wydawać taką kategorią właśnie dobrego robota, albo jakiegoś, nie wiem, komik rifu może, takiej postaci mhm. komicznej, mhm. bo te jego takie szalenie logiczne i szalenie i proste odpowiedzi yy, wypadają tak bardzo sarkastycznie, ironicznie w kontekście tych potężnych ludzkich dylematów, o których mu tam opowiada Ewa. Tak. Ja się muszę też przyznać do tego, że na, w, jak dochodzi do e, sytuacji zderzenia człowieka z robotem, to ja bardzo często staję jednak po stronie maszyn. Zawsze mi się pewnie załącza empatia, jak widzę jakieś sceny, że roboty są krzywdzone albo coś. Nie mm. wiem, z czego to się bierze, po prostu tak, tak to działa. I przyznam ci się, że gdy tam Ewa mu w paru momentach na początku tam ciśnie, że Głupi, tam coś tam. Tak. Tego. Ta, no, to tak sobie pomyślałam, kurczę. Mam nadzieję, że jakaś kara cię za to spotka, no proszę. <głos> no, mi też go było szkoda. a Tym bardziej, że no, no, on jest po prostu uroczy tak na swój sposób, no, jak, jak wygląda. No, ta, ta, ma taką główkę też poniekąd, dlatego mi się z Wallim skojarzył, bo też ma taką no, główkę z takimi oczkami. On. I kiedy, jeszcze w no, momencie, kiedy on tam on. przychodzi do, do Ewy, mówi: Ewo, potrzebuję nowe oczko. No. Ma tak, parę takich tak, naprawdę jest... rozczulających momentów, jak na bycie Ma. po prostu robotem tak naprawdę. Z drugiej strony też y, świetne są te sceny, kiedy tam Ewa mówi, nie, a ty wiesz co to jest żart w ogóle, znasz się na żartach, <grym> tak. a on przytacza wtedy takie gotowe definicje słownikowe. Ja on odpala Wikipedię i odczytuje. Tak, tak, śmieszne, śmieszne to jest. Mocno tutaj widać, te, myślę, że ta inspiracja wall -E, no to jest dość czytelna. Ja też miałam takie mocne skojarzenia, rzecz jasna, z droidami ze Star Warsów, ale mhm. też jeszcze trochę tradycja robotów z filmów o panu Kleksie, szczególnie z pana Kleksa w kosmosie. Tam jest taka też fenomenalna sekwencja na złomowisku robotów. Mhm. I tak bardzo mi te Wszystkie obrazy wracały, kiedy, kiedy, oglądałam, kiedy oglądałam ten film. na no, ta bezduszność maszyny i to w jaki sposób Artur na niektóre rzeczy reaguje. No to też pod, pod tym kątem budowania postaci, tak jak słusznie zauważyłeś, on jest istotnie ciekawszym bohaterem, bo mhm. Ewa to jest z jednej strony takim uosobieniem tej totalnej samotności jakiegoś takiego człowieka w skrajnej sytuacji oczywiście. Natomiast te wszystkie elementy przeszłości Artura, które wychodzą w ramach tych dialogów, tych krótkich rozmów, to też wydały mi się bardzo interesujące. Tam jest taka, taka scena, taka, takie wspomnienie, gdy Ewa mówi, że byłeś jednym z tych robotów stojących na granicy mhm. i że nikogo nie przepuściłeś, nie? że rozwalałeś wszystkich, bo, no bo taki miałeś rozkaz. To, to, to też wydało mi się bardzo ciekawe. I jednocześnie to jest też bardzo ciekawy głos, bardzo inteligentne postawienie pytania na temat wad i zalet sztucznej inteligencji i w ogóle takiego tak. naszego współgrania z technologią. Czy my się nie boimy, że sztuczna inteligencja rozwinie się w pewnym momencie na tyle, że będzie poza naszą kontrolą, ale... W tym założeniu jest to o tyle właśnie absurdalne, co przerażające, bo no, tak jak już wspominaliśmy, Artur jest zaprogramowany, żeby chronić Ewę, ale na skutek błędu przeobraża się nagle w jej śmiertelnego wroga i to jego takie zero-jedynkowe myślenie, i wywołany ty, tym, że Artur jest robotem pozbawionym sztucznej inteligencji, on tylko rozumie swoje rozkazy i polecenia w sposób dosłowny, nie uczy się, mhm. ma wgrany konkretny system zachowań i reakcji, więc to też um, staje się ciekawym obszarem do budowania jakiegoś dramatycznego napięcia, bo jak już dochodzimy do tego momentu, kiedy Ewa y, jest poza obozem i okazuje się, że nie zna tego hasła, to ja ci powiem, że tak no, pokiwałam głową i tak stwierdziłam, że oho, to teraz się zaczyna właściwy film. Mm -hmm. No to jest y, ciekawe pod tym kątem, że też y, jakby nie patrzeć, no Artur jako robot, po prostu no, tak jak już y, zostało powiedziane, on został po prostu zaprogramowany do pewnej czynności i tą czynność wykonuje. Więc de facto jego zdaniem on nie robi nic złego. Mało mm -hmm. tego, y, prawdopodobnie ze swojego punktu widzenia on to robi dla jej dobra. Co jest tak. absurdalne, jak się o tym pomyśli z punktu widzenia człowieka, aczkolwiek no, mamy tutaj do czynienia nie z człowiekiem, tylko właśnie z zero-jedynkowo myślącą maszyną. No i no, ta, ta scena właśnie, kiedy, on, kiedy pierwszy raz dochodzi do tego konfliktu, że właśnie ona zapomina tego hasła, że orientuje się, że nie może się dostać do, do, do swojego obozu tak naprawdę. No powiem ci, mnie też to trochę uderzyło w kinie. Też poniekąd dlatego, że no, to jest dość taka hm, może to będzie daleko idąca analogia, ale mi się od razu skojarzyło, że to jest taka dość ludzko, ludzka sytuacja, którą można łatwo przełożyć na powiedzmy nasze realia, bo no, mówię no dość może analogia z kosmosu, ale spróbujmy. Wyobraź sobie, że masz hmm. jakiegoś maila, z którego korzystasz albo konto w jakimś serwisie, z którego korzystasz od lat i nagle w pewnym momencie zapominasz hasła i nie możesz z jakiegoś powodu odzyskać tego hasła, bo na przykład link do zmiany hasła nie działa. I, oh, I zostajesz właściwie tak, zostajesz właściwie mhm. bez tego, co, co było w twoim posiadaniu powiedzmy od, od lat tak naprawdę. Mhm. No i myślę, że to jest trochę taka analogiczna sytuacja, tak. No, ona prawdopodobnie to. Mamy, mamy zasugerowane, że ona w tym obozie siedzi już od no, dłuższego czasu, więc mhm. nawet mimo że. Prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że powinna pamiętać te kody, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, co trzy miesiące hasło się resetuje tak. i trzeba, trzeba wtedy podawać kolejne hasło. Prawdopodobnie... No dodatkowo ta księga kodów po prostu wisi mhm. na lodówce, nie? jak ona tak, podchodzi do takim, lodówki, wyciąga miejscu, sobie tam wodę, to wisi. Nie? Jest, tak, w takim miejscu, gdzie teoretycznie jest zawsze na widoku, ale z drugiej strony. Aha. Skoro ona tam siedzi już tyle czasu, tak naprawdę prawdopodobnie weszło jej to już w rutynę, do tego stopnia, że już pewnie mm -hmm. nawet nie zauważa tej książeczki, która no, rzuca się w oczy nam, kiedy widzimy ją po raz pierwszy, a kiedy ona widzi ją właściwie codziennie na tej lodówce, no to w pewnym momencie przestaje zwracać na to uwagę, więc o ile w pierwszej chwili mm -hmm. wydało mi się to dość dziwne rozwiązanie, tak po czasie, po namyśle, no... Nie wiem, czy nie natrafiłbym osobiście na podobny problem, gdybym znalazł, znalazł się na jej miejscu, bo no jest to takie coś, co może się wydarzyć. No, kiedy, kiedy coś za bardzo wejdzie w rutynę, to możemy to przeoczyć. No, chociaż to też jest kolejne potwierdzenie tego, w jaki sposób technologia, która ma nam ułatwiać niektóre życiowe sytuacje, może nagle się zupełnie obrócić przeciwko nam. To, co przywołałeś odnośnie tego maila, to jest, wydaje mi się, bardzo dobry trop, bo nawet sam... Reżyser jako jedno ze źródeł inspiracji to właśnie przywołuje takie osaczenie technologią, takie jakieś obawy wynikające z tego, że zderzamy się po prostu z całą masą jakichś zaprogramowanych zachowań, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i te zabezpieczenia, które mają nam pomagać to no, jak się popełni błąd albo nie wstrzelisz się tam w ten określony klucz, no to rzeczywiście konsekwencje takiego działania mogą być, mogą być ciężkie. Artur jest jeszcze też w moim odczuciu uosobieniem czegoś głębszego i czegoś bardziej osadzonego w takim społecznym pojmowaniu niektórych rzeczy. Już ci wytłumaczę o co mi chodzi. Na pewno zwróciłeś uwagę na, już w tym decydującym akcie pojawiają się takie dwa pojęcia jak intruz i uchodźca. Tak. I uderzające wydało mi się to, w jaki sposób zaprogramowany przez ludzi robot, zaprogramowane urządzenie stosuje dehumanizację, bo mhm. w jego rozumieniu Według logiki robota, uchodźca i intruz nie są ludźmi. To są jednostki, mhm. jakieś byty zachowujące się w określony sposób i charakteryzujące się tym, że spełniają kryteria, nie znają hasła, więc nie można ich do tego obozu wpuścić, a z drugiej strony można ich upodlić poprzez wyciąganie powodów ucieczki tego, w jaki sposób oni w ogóle się znaleźli tam w okolicy te, te, te, tego obozu. Ciekawe jest to, że przywoływani, przywołani zostają uchodźcy klimatyczni, jako mhm. ci, którzy nie mają żadnych praw, a Artur z powodu tego, że znajduje się na terenie obozu, więc teoretycznie e, posiada konkretne zasoby, właśnie bazę, dach nad głową, wodę, to przypomina tym swoim zachowaniem trochę polityków, bo ma coś i może stawiać warunki. My cały czas rozmawiamy mhm. na temat maszyny, na temat zaprogramowanej istoty, która ma coś tam człowiekowi ułatwiać, ale nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, że to jest wszystko jednak jakiś komentarz dotyczący ludzkiej natury w efekcie, bo to no, na to, w jaki sposób Artur się zachowuje i w jaki sposób y, mówi o niektórych y, rzeczach, to mi się wydało też tak właśnie zna znaczeniowo ciekawe na przeróżnych poziomach. Tak, no tutaj jest dużo takiego komentarza do, właśnie do tego, mm, do tej kwestii y, tego, jak y jak, jak ludzkość odnosi się właśnie do tematu uchodźstwa, tematu imigracji, mm -hmm. również związanej z wojną? Ogólnie tutaj, nie, nie tylko pod postacią Artura, mi się wydaje, Tutaj jest tego typu komentarzy na temat palących politycznych kwestii. Tak, tak, takich nie, niepochlebnych zachowań ludzkich <głos> jest dużo. No chociażby no, ta sekwencja otwarcia, gdzie mamy zarysowane tak naprawdę historię tego świata i jest ta scena, gdzie tam te kapsuły odlatują z ziemi i na, narratorka no. nam mówi, że no, to zaczęło najbogatsi. się dziać źle na ziemi, więc najbogatsi i politycy polecieli w kosmos i prawdopodobnie poumierali. Tak. No, a Artur, no, tutaj ponownie, no, z, naszej, z naszego punktu widzenia to, co on robi, no, nie jest, to nie jest dobre. Tak, no, my jako ludzie mamy w sobie empatię, więc prawdopodobnie byśmy byli w stanie pomóc takiej osobie. Natomiast Artur wykonuje po prostu to, z czego został zaprogramowany. No i ma to zero jedynkowe pojmowanie świata, więc widzi on no, tam nawet mówi w pewnym momencie, że jest Ewa, jest intrus i jest właśnie uchodźca. I to są tak jakby trzy rodzaje, Osobne, byty, trzy, no, trzy rodzaje os, osób, które on rozpoznaje w tym momencie. No, ale nie posklejał tego, że to jest ta sama osoba, nie? Nie, właśnie to, to jest też zabawne, to też mi się tak a propos tej analogii z, z tym hasłem do maila, też, też mi się tak, tak skojarzyło, jak, jak nie wiem, jak były przecież sytuacje, że, że, że się zakłada powiedzmy te, drugiego maila tylko, żeby, żeby odzyskać konto na przykład, a, a maszyna nie zorientuje się w pierwszej chwili, że to ta sama osoba, mimo, że tak naprawdę no co? I <laughs> No, no, no Ewa tak naprawdę nawet nie moduluje jakoś specjalnie głosu, tylko mhm. za, zakłada kaptur i, i już jest dla Artura inną osobą. No ale nie ma dokumentów, nie? No, nie ma. I ludzka biurokracja niestety też nie, nie pozwoli jej do tego obozu się dostać. A powiedz mi jeszcze, tak zmierzając do, do, do końca tej części bez spoilerów, o czym według ciebie ten film jest? Jakbyś tak miał wyciągnąć kilka takich dominujących elementów jakieś Wiem, tropów znaczeniowych, to, to, to o, czym, o czym jest film w nich cała nadzieja? I w kim właściwie ta nadzieja? <grym> Poza tym, o czym już zdążyliśmy napomknieć, czyli tam właśnie te kwestie związane z klimatem, z ekologią, z mm -hmm. uchodźcami, mi się wydaje, że przede wszystkim to jest film o samotności tak naprawdę człowieka i o takiej swego rodzaju bezsilności w zestawieniu człowieka, który jest w stanie, powiedzmy, myśleć Bardziej niż maszyna, właśnie z taką maszyną, która myśli w sposób, w jaki została nauczona, żeby myśleć i myślę, że to są takie, ale ta samotność chyba się wybija na pierwszy plan, no jednak przez to, że no, Ewa tak naprawdę jest sama przez większość filmu. Tak, sądzę, że, sądzę, że samotność, tak, to jest y, chyba taki... Taki powracający motyw tych filmów o opuszczonym świecie, bo jak tak sobie zaczę zaczęłam przypominać m, różnego rodzaju opowieści post-apo, to to za każdym razem był taki wątek, który do mnie m, najbardziej trafiał i w przypadku w nich cała nadzieja. Też ta scena, kiedy Ewa siedzi u siebie w obozie i po raz kolejny nadaje ten sam komunikat, a to w ogóle jest śmieszne. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, bo tam ona podaje konkretne współrzędne. I to są, mm -hmm. ja to sprawdziłam, to są współrzędne właśnie tej hałdy skalny. No, <laughs> perfekcyjnie, proszę. dokładne te, te, te namiary, nie, że tam 50 stopni 8 minut północ i 18 stopni 51 minut wschód. Nie? No to, takie mi się to No pe, pe, Perfekcyjnie nawet o to zadbali, nie? że w tym miejscu, w tak. którym ona jest, to po prostu tutaj tak podaje współrzędne. No ale tak, ta samotność, ten, ten moment, kiedy ona na końcu tego komunikatu, takim właśnie przejmującym głosem mówi, że czekam na kontakt. Mhm. Tak, czekam na kontakt i to jest... To jest taki komunikat, który sprawia, że mam bardzo mocno ściśnięte gardło i obserwując ją w tych wszystkich jakichś codziennych zmaganiach, to też z jednej strony jest super, że ona tak sobie doskonale radzi sama i ma jakąś taką świadomość, że być może rzeczywiście została ostatnią osobą na, na świecie, ale jednocześnie takie poczucie, że jak coś się wykrzaczy, coś ci się nie uda, to jesteś totalnie sam, nikt ci nie pomoże. Wykończysz się i nikt nie przyjdzie na ratunek. To jest jednak takie dość mocno nihilistyczne i takie pesymistyczne, chociaż tam w zakończeniu, ten film ma właściwie dwa zakończenia, to sobie za chwilę, mm -hmm. mam nadzieję, o tym tak na krótko w tej spoilerowej strefie porozmawiamy i powiem ci, że nie wiem, które z nich jest bardziej dołujące. <gry> Tak, tak mi się po prostu, tak mi się po prostu to, to, to skojarzyło. Ale tak, samotność i to, że jednak potrzebujemy w życiu ludzkich emocji, bo Ewa wielokrotnie w tych interakcjach z Arturem, ona tam sobie żartuje, nie, że to będziesz moim mężem, zostań tak. moim mężem, bądź, bądź, bądźmy razem, zestarzejmy się razem, będzie fajnie. No a on odpowiada, że no to, to, to, to bez sensu, bo jak się któryś z małżonków zepsuje, no to no, robota wymienisz, a człowieka nie. No, no, tam za, za, zaczyna się z niego nabijać, nie, że bez sensu w ogóle, to tak mogło być super, a ty wszystko psujesz. No ale tak, ta potrzeba bycia z drugim człowiekiem i e, tego, że jesteśmy jednak zwierzęciem stadnym i ta potrzeba bliskości, a co za tym idzie potrzeba bezpieczeństwa, to są chyba takie no, główne, główne tematy, plus oczywiście ten wątek, cały, cały wątek ekologiczny, no to tak, to, to, to, to te elementy, które najbardziej, najbardziej... Są cenne i też przedstawione w, w mądry sposób. Czyli co? Kuba, polecamy seans. Na pewno polecamy, bo mimo, że to nie jest. Nie, nie, ciężko mi powiedzieć, że to jest idealny film, natomiast na pewno jest ciekawy. Na pewno jest. Powiedziałbym, że to jest dobry film. Może tak. Nieperfekcyjny, ale na pewno dobry. Na pewno ciekawy do sprawdzenia i na pewno warto sprawdzić i pójść po prostu na ten film, żeby zarobił pewne pieniądze, żeby więcej twórców się odważyło po prostu robić kino gatunkowe w Polsce nie tylko takie bezpieczne. Ja tak sobie pomyślałam, że z powodu tych wszystkich uniwersalnych jakichś rzeczy i pewnego rodzaju uproszczeń, które są krytykowane przez niektóre, niektórych recenzentów, to ten film może jednak mieć jakieś takie aspekty uniwersalności i chciałabym, żeby moje słowa doczekały się jakichś rzeczy potwierdzających je w postaci kolejnych nagród na zagranicznych festiwalach, albo jakiejś takiej dobrej prasy, który ten, którą ten film zdobędzie poza granicami Polski, bo że jest to film z problemami, no to jasne, to już no, nawet jak tak słuchaliście tych, tych naszych tutaj rozkmi, no to pewnego rodzaju kłopoty y, pod kątem scenariusza, czy dialogów no, wybrzmiały jednak dość mocno, ale to cały czas jest taki teren, który warto sprawdzać i chciałabym więcej takich filmów, jeśli y, film w nich cała nadzieja będzie takim kamieniem milowym, takim początkiem nowym, y, za w polskich twórców z gatunkiem fantastyki, który z przeróżnych ograniczeń był nieosiągalny do tej pory, no to róbmy to, idźmy w to. Nawet jeśli będą powstawać filmy, które uda będą udane bardziej lub mniej, to i tak jednak warto próbować, bo no, mamy sporo ciekawych młodych twórców, także no, wstydu nie ma. To zdecydowanie. No dobrze, no to Artur przeładował broń. I teraz będą spoilery. <laughs> Od czego zacząć? Hmm. Ja chyba największy problem z tym filmem mam pod kątem tego, że Ewa nie wykorzystuje wszystkich możliwości ratowania się w tej sytuacji. Bo odnoszę takie wrażenie, że no jak już dochodzimy do tego momentu, że Artur jej mówi, ej, nie znasz hasła, nie wejdziesz, zacznę strzelać, mm -hmm. to ona zachowuje się nielogicznie, zaczyna kombinować, ale nie na takiej zasadzie, że o może wsiądę do samochodu i pojadę do tego obozu albo spróbuję go objechać i mm. z, z drugiej strony gdzieś tam się dostanę do tego mojego do tego mojego baraku. Nie, ona zaczyna rozkminiać w taki sposób, jakby tutaj oszukać go, ale Właśnie poprzez rozmowę, bo już raz mi się udało, zrobiłam taką zagadkę, na którą nie znał odpowiedzi, więc może uda mi się drugi raz. To jest chyba największy problem, jaki mam z tym filmem, że on naprawdę jest bardzo dużo możliwości dostania się do obozu i... Nie mogę wybaczyć twórcom tego, że nie pobawili się trochę tym motywem, że ta Ewa w pewnym momencie jest już tak bardzo zrezygnowana, że stwierdza, "E, dosyć, będę sobie siedzieć tutaj przy tym agregacie i czekać, w sumie mm. nie wiem na co, może mi coś przyjdzie do głowy. Ale nie Ten. przychodzi. O, trochę, trochę tak jest, że właśnie w tych początkowych momentach, kiedy ona tam jest skonfrontowana właśnie z Arturem, to mm -hmm. zacząłem się zastanawiać, dlaczego ona po prostu, nie wiem, albo właśnie tak jak mówisz, nie podjedzie samochodem, bo ma ten samochód, który działa. Nawet jeśli nie do obozu, to nie wiem, no, w, w tego robota, żeby nie wjechać, Robi to ostatecznie, ale no to mija prawie godzina filmu, zanim do tego dojdzie. No. Dlaczego nie spróbuję mu jakoś <laughs> powiedzieć na zasadzie, nie wiem, no, ja nie mogę wejść do obozu, ale no, ty możesz, nie wiem, przynieść mi tam tą książkę kodów, to zaraz sprawdzimy. No, później się okazuje, że on te, teoretycznie nie może wchodzić na teren tej bazy, co też jest taki Takim trochę pójściem na łatwiznę, moim zdaniem, scenariuszowym obejściem Tak, bo on się porusza tego, tylko tego. Po określonym, w określonym miejscu, nie? Tak, jakby tak. był zaprogramowany że jesteś od, do i koniec. Z drugiej strony o, o, to, to, to mogłoby zadziałać, ale wiesz w jakim momencie, gdyby mhm. na przykład Artur był nam zaprezentowany jako taki bardziej nowoczesny robot. Jakby na początku w tej całej ekspozycji w tych całych rozmowach, gdy dowiadujemy się, że o, tu jesteś zdezelowany, tu masz yy, tam niedziałające oczko, nie sprawne oczko, tak jeździsz powoli, coś tam, coś tam. Tam by wystarczyło wrzucić jedno zdanie pod tytułem ale świetnie skanujesz teren. I już byśmy mhm. mieli nie? wytłumaczenie na zasadzie, że ona na teren bazy od drugiej strony nie może się dostać, ponieważ Artur dokonuje skanu całego otoczenia i tak by się skapnął, nie? Tak. Że, że ona tam jest. Pod pewnym względem to jest fajne, bo ten robot jest ograniczony do właśnie, tak jak mówisz, pewnego obszaru, po którym się może poruszać. Mhm. Jest właściwie jak taki pies przywiązany na łańcuchu, bo on może jeździć po okręgu wokół bazy, nie może wejść do bazy, nie może, nie może opuścić tego terenu. Więc ma naprawdę ograniczone pole do manewru i z jednej strony mówię, to jest fajne, bo to jest, to jednak wpływa na to, że no, ta Ewa jest w naprawdę beznadziejnej sytuacji, bo jest właściwie parę kroków od domu, do którego nie może się dostać. Z drugiej strony też Trochę mam wrażenie, że ten potencjał nie został do końca wykorzystany, właśnie przez to, że o ile Ewa ostatecznie wpada na te różne pomysły, jak spróbować, co, co spróbować z tym zrobić, no właśnie chociażby wjechać w niego tym samochodem, mhm. to to się dzieje bardzo wolno i mhm. mam trochę wrażenie, że ten film jest trochę za długi, bo... Mam wrażenie, że scenariusza tutaj było mniej więcej na krótkometrażówkę, tak półgodzinną. i tak. I z jakiegoś tak. powodu to zostało trochę rozciągnięte do pełnego metrażu, który i tak to nie jest długi film, bo on na, tam chyba nawet nie półtorej godziny. 88 minut, no, no. no. A i tak momentami się strasznie dłuży i właśnie poniekąd z tego też wynika ten, ten, ten mój zarzut, że albo, albo się trochę... Ewa nie, nie wie co ze sobą zrobić, albo mówi sama do siebie, mm -hmm. a gdyby to trochę skompresować, wyciąć trochę tych scen po prostu, to myślę, że to by dużo lepiej właśnie zagrało jako krótsza forma. Tak, z tym krótkim metrażem to jest zdecydowanie dobry trop, bo ja też w paru momentach, znaczy ja też jestem innym odbiorcą, nie, to mm -hmm. jestem przyzwyczajona do tego, że dostaję filmy, które są długie, które są powolne, nie mam absolutnie z tym problemu, jeśli przemawia do mnie atmosfera, klimat i wizja świata, a w tym przypadku wszystkie te elementy zadziałały, no to spoko, mm. niech się tam snują, nie? Chociaż przyznam ci się, że sądzę, iż to długa szamotanina Ewy z przeróżnymi problemami i to, że one są rozwiązywane w taki, w taki, a nie inny sposób, wynika chyba jednak z tego nakierunkowania na konkretną tezę, bo to też jest trochę film, który ma ci powiedzieć o tych dwóch, konkretnych elementach, czyli zagrożeniu ekologicznym i o zagrożeniu technologicznym. Więc pod tym kątem to, że niektóre rzeczy są rozciągnięte do granic możliwości i to, że ona nagle jakby przestała myśleć w obliczu paniki, to też czemuś służy. Zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy dostali krótszy film, tak jak stwierdziłeś, bardziej skoncentrowany, bardziej spójny, skrócony, to mogłoby to wyjść tylko na lepsze, ale i tak nie mam z tym takiego dużego problemu, jak z niektórymi lukami fabularnymi. Mm -hmm. I też chyba nie do końca wiem, czy podoba mi się zakończenie tego filmu, bo tak jak wspomniałam wcześniej, zakończenia są dwa. Z jednej strony Ewa umiera na skutek odwodnienia i podczas takiej ostatniej wymiany zdań ona prosi Artura, żeby podlewał zasadzone nasionka, żeby wyrosła jej lawenda. Tak. I ta lawenda okazuje się tym nowym hasłem. Tym mhm. hasłem, które właściwie cały czas miała przed nosem i wystarczyło tylko powiedzieć, o lawenda i Artur już by ją do tego obozu wpuścił. Z jednej strony jest to tak bardzo pesymistyczne, przerażające zakończenie, że ona właściwie no, no nic nie mogła zrobić, a tu rozwiązanie było tak, tak, tak blisko. Ale z drugiej strony też tak zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest trochę takie finałowe udziwnienie na siłę, jakiś taki scenariuszowy, finałowy fajerwerk, który ma jeszcze dodatkowo, wiesz, wywołać efekt szoku. Nie wiem, jak ty to odebrałeś, ale no, ja tak jestem trochę, trochę pomiędzy. Z jednej strony mi się to podoba, ale tak, jakby ten film się zakończył bez tego elementu, to też, to też byłoby dobrze. Nie wiem, czy masz wrażenie przekombinowania? Tak, wiesz co, ja mam trochę problem z tym właśnie, z tą lawendą końcową, dlatego, że y, z jednego prostego powodu, pierwsze co robi Ewa, kiedy się orientuje, że nie zna tego hasła, to próbuje je zgadnąć. I próbuje zgadnąć hasło, rzucając różne kolory. I w tym momencie miała już te nasiona Aha. lawendy, więc tak nawet bazując na takich czystych skojarzeniach, no mając tą świadomość, że masz jakąś roślinkę w kieszeni, <śmiech> w tym przypadku lawendę, no to mi się wydaje, że to byłoby tak raczej by to w pewnym momencie mogło przyjść na myśl. No, szczególnie, że no, tak jak mówię. No, te ko kolejne ona tam rzuca zupełnie przypadkowe słowa, nie? To Totalnie. Mm -hmm. A jeszcze y, to filmowcy też nam trochę sugerują to, że ta lawenda będzie miała znaczenie, bo podczas y, sceny w sklepie to wyraźnie pod tą półką, jak leży tam to opakowanie tak. nasionek, jest ten napis lawenda widoczny, czytelny, nie? Więc tak sobie pomyślałam, o, coś, coś z lawendą, ale co? <głos> Jakiś no. trop rzucili wcześniej. Trochę tak, więc no, z jednej strony też można to tłumaczyć tym, że no, ona jest w stresie sytuacji, więc też powiedzmy nie myśli mhm. trzeźwo, nie myśli logicznie, ale nawet tak idąc tym właśnie tropem, że próbuje różne słowa, próbuje też, wśród tych różnych słów są też nazwy kolorów, jeśli dobrze pamiętam, no to ta lawenda... Mhm. Mi się wydaje, że to tak, gdyby ta, gdyby ta, nasiona tej lawendy nie zostały tak wyraźnie zasygnalizowane wcześniej, to może by to nie było mhm. aż takie... Nie, nie chcę powiedzieć, że to jest też jakaś super wada, bo to nie jest tak, że mi się nie podobało to zakończenie. Też, też trochę odczułem, że jest trochę na siłę takie właśnie, żeby, żeby no. dobić. Żeby, no Taki już, pikołek już jest, na końcu, nie? Tak, jest ci smutny widzu, to teraz cię jeszcze dobijemy i potem to drugie, to drugie zakończenie jeszcze bardziej. <głos> no no więc... bo Ewa koniec końców ten sygnał, który wpuściła w eter, to ostatnia scena filmu sugeruje, że jednak nie jest ostatnią osobą na ziemi, jednak ten kontakt być może by nastąpił, gdyby, gdyby nie umarła. To, tak, to z więc... jednej strony, a z drugiej strony Artur w pewnym momencie mówi, że Ewo, nie jesteś sama, jest jeszcze nadzieja, ponieważ jest uchodźca i jest intruz, oni ci pomogą. Tak, I jest siedzą takie za agregatem. I siedzą wszyscy za agregatem, tak, tak. Mnie to bawiło strasznie ta wizja, że w głowie Artura prawdopodobnie tam za tym agregatem to się już jakieś obozowisko rozbiło, tam już jakaś cywilizacja się buduje. <głosy> No. Tak, i oni wszyscy się tam fantastycznie bawią. No właśnie, a jak ta scena z sygnałem? Ta, ta, to, to, to, ta finałowa sekwencja? No właśnie, no to trochę tak jak, tak jak to z tą lawendą. No trochę to... Nie powiem, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, natomiast trochę odczułem, że to już jest taki zabieg na zasadzie, no żeby dobić tego widza, że nie dość, że masz świadomość, że Ewa w momencie, kiedy umarła, to odgadła hasło, to jeszcze nie dość, że była o krok od domu, to jeszcze była o krok, o krok tak naprawdę od kontaktu z innym człowiekiem, więc no. od czegoś, do czego dążyła od bardzo dawna. Więc no, z jednej strony, no to, to nie jest, mówię, jakaś wielka wada, ale no to też jest to coś takiego, co trochę mnie y, ugryzło w trakcie seansu. No, za, za, zasmucona wyszłam z, z tego filmu dość, y, do, dość mocno, no bo to jednak no, za, zawsze to kino pozapokaliptyczne jest takie duszące, takie depresyjne, mhm. y, takie, takie smutne momentami. Y, ale, ale mimo wszystko. Mimo wszystko był to naprawdę ciekawy seans. Chcesz coś, na coś ponarzekać? Powiem ci, nie wiem, może, może popraw mnie, jeśli się mylę, natomiast mhm. mam trochę wrażenie, że cały ten wątek z wyprawą do elektrowni jest trochę zbędny. Tak. Bo tak naprawdę ona, poza tym, że mamy okazję do pokazania kolejnej lokacji i pokazania tego bardzo fajnego ujęcia, jak ona schodzi po tym kominie, bo to naprawdę ładne ujęcie no, jest. wow. To tak wow. naprawdę ona tam jedzie do absolutnie po nic, nic kompletnie nie osiąga, wraca w, do domu właściwie w, w stanie w jakim była, a nawet w jeszcze gorszym, gorszym, bo skończył jej się tlen i swoją drogą mamy ten motyw, że ona ma tą maskę z tlenem, a potem nagle ją ściąga i właściwie nic jej się nie dzieje, więc mm -hmm. y no, powie powiedzmy, że to nie jest tak, że, że to skażenie, czy tam te promieniowanie, czy cokolwiek tam jest, że to ją uderzy od razu, natomiast no, pew pewną drogę z tej elektrowni do domu przebyła już bez tej maski, więc no, zakładam, że no, mogłaby mieć jakieś efekty tego tak naprawdę, a w tym momencie dostaliśmy wątek, który jest o ile naprawdę fajny wizualnie, bo ta elektrownia wszystko fajnie wygląda, fajna sceneria i w ogóle no chociażby nawet te pojedyncze kadry, tak dla fabuły hmm. to jest po prostu zbędne i po prostu kolejny motyw, żeby jakoś przedłużyć film o kolejne 10 minut. To znaczy ona tam jedzie po wodę, nie? To jest podkreślone, no tak, że ona tylko, tam że jedzie, jedzie żeby szukać wody. Jedzie, orientuje się, że nie ma i wraca. I nawet nie mamy niczego takiego, żeby... No i... Coś, coś wyniosła z tej podróży. No, chociaż i tak głupszą, głupszą sceną jest to, że rozwala samochód, wyciągając jakiś tam baniak z nadzieją, że tam będzie woda czy coś i to też właściwie niczemu nie służy, nie? oprócz tego, że rzuca wartura Artura baniakiem. Ja tak. się też zastanawiałam, po co, po co było rzucanie kamieniami? Bo tam dochodzi do takiego incydentu. W pierwszej chwili myślałem, że ona chce odwrócić jakoś jego uwagę, nie wiem, sprawdzić, czy... Nie wiem, poleci za tymi kamieniami, jakoś go zdez zdezorientować, ale A, z drugiej też strony ja no, to taki też, no. też to nie ma raczej aż takiego sensu, skoro to jest robot, który, którego podstawowym, pierwotnym zadaniem było stanie i pilnowanie granicy, to jeśli teraz przyjmiemy, że ona myśli, że da się go oszuka oszukać rzucając kamień, no to tak trochę, nie wiem, no. No. Znaczy ten, ten motyw był bardzo ściśle związany z tym, żeby wprowadzić ten motyw, że jest ten intrus, który rzuca Wartura kamieniami, mhm. ale tak poza tym, no to, no nie wiem, no. A jakie było rozwiązanie zagadki? Bo tam jednym z takich najważniejszych elementów fabuły są właśnie te zagadki, które, mhm. którymi Ewa z Arturem się wymieniają i tam na końcu pada taka zagadka dotycząca trzech robotów na pustyni, że pierwszy robot idąc widzi przed sobą pustynię, a za sobą dwa roboty. Drugi robot ten w środku widzi przed sobą pustynię i robota za sobą robota, a trzeci ostatni robot widzi przed przed sobą dwa roboty i za sobą robota. Jak to możliwe? Jakie było rozwiązanie zagadki? Mi się wydaje, że chodzi o cień. Chyba, że to jest zbyt proste za, y, rozwiązanie i ja coś przeoczyłem, ale w pierwszej chwili pierwsze, co mi przyszło do głowy to był cień i aż się zastanawiałem, dlaczego aż tak tego Artura to, ta zagadka rozłożyła. bo <grym, <grym, <grym, y, no, Jest to dość, na, moim zdaniem przynajmniej, to jest dość oczywiste rozwiązanie. Tym bardziej, że chwilę po tym, jak on nie może sobie poradzić z tą zagadką, dostajemy tą scenę w nocy, kiedy on jeździ wokół obozu i jeździ tak naprawdę przed światłami. I świ Jak jeździ przed światłami, no to po ziemi przesuwa się jego cień, co widać w kamerze, i ja byłem święcie przekonany, że to prowadzi do tego, że on zauważy ten cień i zaraz poleci i powie, że rozwiązał zagadkę. A nie. <gry> Ja y, rozmawialiśmy z, z moim znajomym, z Michałem, którego mm. też znasz, bo szwędaliśmy się razem po gdańskich kinach. Mm -hmm. y, byliśmy razem na tym filmie i też zadałam mu to samo pytanie, co tobie, jakie jest rozwiązanie zagadki. Y, I Michał odpowiedział, że chodzi chyba o kłamstwo. Ja no proszę. Uważam, że to może być dobry trop, bo po pierwsze roboty jako zaprogramowane urządzenia nie, nie mają właśnie tego myślenia abstrakcyjnego, ludzkie jakieś emocje są im obce, więc nie skumają, że ten robot po prostu, ten trzeci robot mógł kłamać nie? i tam ściemniać, nie hmm. rozwiążą. No a z, i, i tak, tak mi się, a z drugiej strony potem jest jeszcze taki, e, też, tak, taka rozmowa pomiędzy Ewą a Arturem i tam e, e, Artur w pewnym momencie mówi, że ależ Ewo, roboty nie mogą kłamać, nie jesteśmy do tego przy, przystosowani. On hmm. odpowiada, no i właśnie dlatego nie odgadniesz tej zagadki, nie poznasz rozwiązania. Więc może kłamstwo, chociaż cień też jest świetnym tropem. Nie no, pomyślałam o tym. A ja nie wpadłbym na to, że to kłamstwo. No to też jest ciekawy trop. No to myślę, że... Nie Wszyscy wiem, mamy może rację. kiedyś reżyser ujawni w jakimś wywiadzie, co miał na myśli. Może już ujawnił, a ja się nie zorientowałem, nie wiem. No, ale to taka ciekawa, e, ciekawe pole do dyskusji wyszło. Bardzo ciekawy obszar do rozkminiania. Kuba, no z przykrością wydaje mi się, że już będziemy musieli się zbierać powoli i kończyć ten podcast, bo jestem pewna, że wszystkie te ważniejsze rzeczy, o których chciałam z tobą porozmawiać, to wybrzmiały. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś <grymnie> ze mną pogadać, bo to, to jest jednak ważny film i chciałam, żeby, żeby o nim porozmawiać z kimś, kto wykazywał Podobną ekscytację do mojej, a takie odniosłam wrażenie, że jednak gdzieś tam w tych naszych rozmowach o, o tym filmie to, że też czekasz, też jesteś ciekawy i tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby się spotkać. Tym bardziej, że oboje na tym oktopusie jednak narzekaliśmy, że le, nam się nie udało. To no, teraz była okazja. no, byłem, byłem bardzo e, nastawiony na ten film, żeby go obejrzeć, także tym bardziej dziękuję za zaproszenie. E, miło było oczywiście pogadać. No ja ci raz jeszcze dzięki, że, że, że się zgodziłeś i mam nadzieję, że to jest nasz pierwszy, ale nie ostatni taki podcast. No, miejmy nadzieję. W nas cała nadzieja. Okay. Dokładnie w nas cała nadzieja. Dziękujemy też wam, nasi kochani słuchacze, że dotrwaliście do tego momentu. Film oczywiście polecamy. Można go zobaczyć w różnych kinach, w różnych miejscach, ale musicie być bardzo, bardzo uważni, żeby tego sensu rzeczywiście nie przegapić. Zachęcamy do sprawdzenia samodzielnego i napiszcie nam potem w komentarzach, co według was jest rozwiązaniem zagadki. Może tak. wpadniecie na coś innego, niż, niż my czekamy. Dzięki za dziś, Dzisiaj raz jeszcze Kuba, dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się. Pa pa pa. Cześć. You finished. This man. Game over, man. game over. Co the fuck are we gonna do It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.